Urodzony w Polsce, nauczony czerpać życia jak załka Pić za błędy jak rękowski Wima ostry, jest o pisać synek Często rozmawiam z Bogiem jak w modlitwie Richard Riedel Jak tylko mówię ci, że widekulfide Po naszemu PKU na zdartej płycie na rypicie Mniejszych i większych skandali całe życie Olajz on me, choć nie byłem w Ameryce. Otwieram notatnik na łeb, pada mi warszaski. A ludziom wokół kolejny rok spadają maski. Ten rok i ostatni, jak jebany roller coaster. Odmieniłem przez przypadki wzloty i tonę ostrzew. Na stop mi, a mogłem się nie podnieść. Dalej niosą przed siebie Air Maxy 90. Kolejny level wjedzie na każdej płaszczyźnie. Pozwalam ci wtedy kurwo odbierać to osobiście. Nic mnie nie powstrzyma, a wszystko. Wszystko wokół jest moje Wiem, że zdobywać można a jak stracić się nie boisz w tym wymiarze marzeń, wszystko pożyczone Niefortunna seria zdarzeń, to przekierowanie w inną stronę Zmienię, mnie nie powstrzyma, wszystko wokół jest moje Wiem, że zdobywać można, jak stracić się nie boisz W tym wymiarze marzeń, wszystko pożyczone Niefortunna seria zdarzeń, to przekierowanie w inną stronę trzy premium, rocznik zakrętów ostrych Raperzy, dealerzy, biznesmeni i sportowcy Masa historii, bo opcji był pełen wachlarz Dzieciaków ciągała amfa Instagram i Snapchat, wartości w odwrocie Tak wiem, jestem stary, u nas też ich brakowało Ale za brak dojeżdżali Nie wiem co gorsze jak patrzę na świat dzisiaj Trochę przeraża czasem, że po nas zostanie cisza Nic mnie nie powstrzyma, wszystko wokół jest moje Wiem, że zdobywać można, jak stracić się nie boisz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 Hey, hey. <smart noise>